rozważania z trzeciego rozdziału listu do Rzymian, od 21 pierwszego wiersza do końca. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiła, objawiona została sprawiedliwość Boża, której świadczą zakon i prorocy i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdy wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobożliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa, Gdzież jest więc chruba Twoja, wykluczona. Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywał usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest i pogan. bowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważnia przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakąd, utw zakąd utwierdzamy, tutaj jest jakby z tej Bożej strony najwspanialszy. Bo najpierw Bóg mówi, że wszyscy podlegają sądowi i nie ma takiego człowieka, szczególnie Żyda, który mógłby powiedzieć, że jestem sprawiedliwy. Ale tak Bóg wszystkich ludzi stawia ten, może ten wyrok czy pokazuje, kim naprawdę jest człowiek i że nie ma żadnego, który mógłby być sprawiedliwy, dobry, który by szukał Boga. Ale teraz Bóg mówi właśnie, że niezależnie od tego wszystkiego, Bóg okazuje łaskę. Skoro Bóg okazuje łaskę, to tym samym też nie będzie żadnego człowieka, który mógłby powiedzieć, że Bóg mi nie okazał łaski. Skoro Słowo Boże, szczególnie tutaj w Europie, rozeszło się, każdy ma praktycznie w domach i może czytać i słuchać przecież w kościołach wszędzie. Jest yy, różnymi sposobami, bo stara się o to, aby to rozpowszechnić, a mimo to ludzie są albo otrętwiali, albo w ogóle nie chcą tego przyjąć do serca, i Bóg ma na to wszystko sposób i że osądzi ludzi. A, ty, a to dlatego, że właśnie okazał największą łaskę, jaka tylko można było okazać dla człowieka. Tak, i ten 21 wiersz mówi nam, a teraz niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I co ta sprawiedliwość Boża zrobiła? Myślę, że każdy z nas o tym wie. Kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, to wołał i mówił głośno na ulicach, w domach. Ludzie jedni przyjmowali, drudzy nie. Ale kiedy właśnie zdarzyło się, że ludzie już nie chcieli słuchać, a tym bardziej ci, którzy powinni słuchać, to znaczy arcykapłani i uczeni w Piśmie, że oni tak świadomie odrzucili Pana Jezusa, tego posłanego Syna Bożego, to wtedy już przestał mówić i nawet milczał przed nimi, ale to, co się stało, to więcej mówiło niż wszystkie mowy Pana Jezusa. Bo właśnie On milcząc szedł na krzyż, na Golgotę i tam został ukrzyżowany i tam został tak bardzo znieważony. I to właśnie sprawiła sprawiedliwość Boża, że właśnie tego jedynego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, został on ukrzyżowany, a my wolni. Nam to jest się, nie możemy tego pojąć, że właśnie Bóg uczynił taką sprawiedliwość.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 21. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, oświadczona przez prawo i proroków. Jeszcze w kilku miejscach jest powtórzona ta myśl, m.in. 5-9. Tym bardziej, więc teraz będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jest to yy, Skutek ofiary Chrystusa, że Pan Jezus Chrystus na siebie wziął grzech, sam stał się grzechem, a my, grzesznicy, w Nim staliśmy się sprawiedliwością. Jest to, to się nazywa podwójne przypisanie, czyli Chrystusowi przypisano naszą podłość, a nam podłym z natury przypisano Jego świętość i sprawiedliwość. Zadzwonił mi się telefon, który miałem może z tydzień temu, były więzień, który jest niewątpliwie człowiekiem nawróconym, zadzwonił i czytając właśnie list do Rzymian, chyba to jest dziewiąty rozdział, te słowa, że kogo Bóg nad kim chce okazuje zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do zatwardziałości, zadzwonił taki oburzony, to jak, jak to jest? O ten Bóg w takim razie ma takie widzi mi się tego, zbawia tego potępia? Jak to rozumieć? On mówi, kiedyś czytałem list do Rzymu, no ale czegoś takiego to jeszcze nie czytałem. Taki był bardzo wstrząśnięty tymi słowami, że ten Bóg, którego wyobrażał jako tego Boga miłości, tego łaskawego, nagle okazuje się, przynajmniej tak to zauważył, takim Bogiem, który tak e, e, zbawia i potępia wedle swego uznania. <grym> No i była okazja do tego, żeby na temat tego Boga i Ewangelii porozmawiać. To była bardzo taka pocieszająca rozmowa. W każdym razie myślę, że my to rozumiemy, chociaż czasem podkreślamy jedną stronę, a czasem drugą stronę, to te dwie strony są cały czas, idą razem. To znaczy, że ewangeliści mówią, uwierz. Ewangeliści mówią, musisz się na nowo narodzić dziś. Pójdź za Jezusem, to jest jedna strona, moja decyzja, ale też jest druga strona, to zauważamy, kiedy się nawrócimy już, to zauważymy, że Bóg nas przeznaczył, wybrał przed założeniem świata, gdy zechciał, zrodził nas. Wtedy stwierdzamy, że to nie ja, właściwie to on, ale te dwie rzeczy idą razem. Nikt nie jest zbawiony wbrew swojej woli. Nie jest tak, że ja nie chcę być zbawiony, ale Bóg mnie mimo to zbawi. Z drugiej strony nie jest tak, że ktoś bardzo chciałby być uratowany, no ale Bóg nie chce go uratować i ten człowiek idzie na potępienie. Te dwie skrajne myśli są błędne. A więc jeśli ktoś jest zbawiony, to dlatego, że Bóg wyszedł mu naprzeciw i go przyciągnął. A jeśli ktoś jest potępiony, dlatego, że nie przyjął Bożego zaproszenia. To są zawsze te dwie strony. Z jednej strony Bóg wychodzi nam naprzeciw, a z drugiej strony my musimy na to odpowiedzieć. Jeśli nie odpowiemy, to wtedy giniemy. I teraz mamy ten dwudziesty wiersz. Jeszcze chciałem do niego tylko na chwilę zajrzeć. To jest napisane, że z uczynków zakonu. I to możemy też nie zawsze to rozróżniamy, czy zauważamy w ogóle, ale niektórzy tak to dzielą, że jest zakon moralny i ceremonialny. Czyli są wśród tych 614, jeśli dobrze pamiętam, przepisów Starego Testamentu zakonu, czyli od pierwszej do piątej Mojżeszowej, szczególnie od drugiej, że jest tych 614 przepisów, ale są takie, które dotyczą moralności, np. niecydzołóż, ale są takie, które dotyczą ceremonii, czyli na przykład nosić frędzle przy szatach albo złożyć ofiarę całopalną itd. Albo, że kapłan nie może wchodzić po schodach itd. A więc, że jesteśmy wolni od ceremonii, ale ta moralność pozostaje. Ale tego rodzaju myślenie stawia nas z powrotem w tym samym punkcie, że mamy stanąć na wysokości doskonałości Boże, jeśli chodzi o moralność. I e, po prostu okazujemy się bezradni. Z jakiego powodu tu jest napisane? E, z uczynków e, nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, gdyż przez zakon, czyli przez prawo, jest poznanie grzechu. Czyli im bardziej poznaje te przepisy, tym bardziej jest Okazuje się, że nie jestem w stanie ich spełnić, ale nawet już nie dlatego, że one przekraczają moje możliwości, ale że w ogóle nie były dane po to, żeby człowieka zbawić. Tu jest napisane, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Czyli to był taki termometr, który wcale nie miał wyleczyć. To był taki termometr, który miał pokazać, że jest gorączka, a nie taki, który miał wyleczyć. Więc te przepisy nie były dane po to, żeby człowiek wszedł do nieba, bo ani Mojżesz, czy Aaron, czy Dawid, czy Salomon, przecież nie byli zbawieni dlatego, że przestrzegali przepisów zakonu, tylko dlatego, że wierzyli. Oni zostali z wiary usprawiedliwieni, tak samo jak my. I Dalej czytamy, że niezależnie od zakonu, czyli Bóg musiał znaleźć, tak to możemy po ludzku powiedzieć, musiał znaleźć sposób wyjścia z tego, z tej nierozwiązywanej sytuacji. Czyli z jednej strony powiedział, musi osądzić grzech, jak to Ludwik wspomniał, musi osądzić grzech, nie może przymknąć oko, przeoczyć, machnąć ręką. Jest grzech, musi go osądzić. Z drugiej strony chce nam dać życie wieczne. No i co ma zrobić w takiej sytuacji? Albo jedno, albo drugie. I w tym momencie właśnie ta ofiara tego doskonałego Jego Syna jest tym rozwiązaniem. Bo z jednej strony jest poniesiona, jest sąd, jest ukaranie grzechu, czyli Chrystusa w nasze miejsce. I z drugiej strony my jesteśmy oszczędzeni, i daje nam wieczne życie. Jakby no, Ta ofiara Chrystusa jest takim wyjściem właśnie z tej nierozwiązywalnej, nierozwiązywalnego naszego położenia. Ta sprawiedliwość Boża, czy też nasze usprawiedliwienie, bo to owszem może chodzić o cechę Boga, że On jest sprawiedliwy, E, ale tu chodzi e, myślę bardziej o to w jaki sposób my mamy się oczyścić czy być czyści w oczach Boga bo tu dalej jest powiedziane sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa czyli w jaki sposób my możemy ją pozyskać bo dalej będziemy czytać że brakuje tej sprawiedliwości e, a więc w jaki sposób tej czystości, świętości e, jesteśmy brudni czyli co mamy zrobić żeby być czyści Biali. Jak to się reklamuje, dzisiaj biel jeszcze bielsza. To jest taka niewyobrażalnie biała biel. W jaki sposób możemy ją zyskać? No więc, właśnie Bóg sam ją nam zsyła. I to właśnie tę czystość symbolizowaną przez ten len biały, czy tak zwany bisior, o której świadczą zakon i prorocy. W zakonie jest coś takiego, co wskazuje nam na właśnie tę czystość, bożą sprawiedliwość. To jest ten diadem, który nosił Aaron na głowie. <śmiech> I ten diadem oznaczał łaskę. To znaczy, że jeśli oni składając te ofiary zrobili jakiś błąd, to po prostu Bóg ich natychmiast nie, nie, nie zniszczył i pokazał im łaskę. To jest zakon. Z drugiej strony, prorocy to Wizajasza, kilkakrotnie jest Bóg to mówi, że jeszcze troszeczkę, i już ta moja sprawiedliwość się objawi. A więc Bóg miał zamiar właśnie tę sprawiedliwość swoją pokazać, czy zesłać. I to jest właśnie to, co stało się 2000 lat temu. To, że grzesznik został usprawiedliwiony, czy uznany jako czysty przed, przed Bogiem przez Chrystusa. <coughs> słyszeliśmy, że Bóg zostawił, odsunął jakby na bok to wszystko, co ludzie chcieli wykonywać, całe prawo, to Bóg wiedział i widział to, że to jest niemożliwe, żeby człowiek to w jakikolwiek sposób wykonał, nawet i jedno przykazanie, które dał Adamowi i Ewie, człowiek nie był w stanie wykonać, Chciał może powiedzieć poznać jeszcze więcej. Zawsze człowiek chce czegoś innego niż mówi Bóg. I tym samym i te wszystkie przepisy i nakazy i zakazy też człowiek nie mógł tego zrobić. I Bóg odsuwając to wszystko, ale nie do końca, dlatego że Pan Jezus musiał wykonać 10 przykazań. Musiał wykonać 630 przykazań. On to wszystko zrobił na sobie samym. Dla nas. Może to jest yy, niemożliwe, że jeden człowiek był w stanie wszystko właśnie wykonać, ale on to właśnie zrobił. I jest yy, w jednym miejscu napisane, że, yy, że te wszystkie wymagania, które Bóg miał przeciwko nam, Pan Jezus właśnie przybił do krzyża, że cały ten list obciążający nas, on właśnie wziął na siebie. Kolosan, Kolosan trzeci rozdział. Także widzimy, że Bóg robi rzeczy, które my teraz już poznajemy, że Bóg jest cudowny wspaniały i sprawiedliwy sam sobie. I że Jemu do, do Jego, może być, radości i miłości niczego więcej nie potrzeba, ale chciał się z nami tym podzielić, i to go kosztowało jego własnego syna. Bo oczywiście. Gdyby okazał swoją tylko sprawiedliwość, na jaką my żeśmy zasługiwali, no to wszyscy idziemy na wieczne potępienie. Ale ta jego sprawiedliwość właśnie sprawiła to, że osądził swojego własnego syna i sprawił to, że on musiał, jego syn, modlić się do niego, ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, co to kosztowało Pana Jezusa? Że On musiał się tak modlić? A na krzyżu na Golgocie, kiedy tam wisiał, to On właśnie jedyny, sprawiedliwy człowiek na ziemi musiał wołać, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Zobaczmy, jakże kosztowało to Boga i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta sprawiedliwość Boża. Tutaj w tym jeszcze, o której świadczą zakon i prorocy, to kiedy spojrzymy na tą jedną stronę, że jest to sprawiedliwość, która, po prostu, która jest tak czysta i wspaniała, że, że, że żaden z nas nie dosięga do tego, to jednak, jakby mało w tym widać, w zakonie czy u proroków, tej piękności, która staje się właśnie przez ofiarowanie Syna Bożego. Widzimy ją troszeczkę w Abrahamie i Izaaku, że Bóg ma tą zastępczą ofiarę za Izaaka, że w 22 psalmie, kiedy właśnie ten woła, Dawid woła, czy Ustami może powiedzieć, czy Syna Bożego, Pana Jezusa, woła właśnie, Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił. I zaś też i w 53 yy, Izajasza też nam jest pokazane właśnie to, że On zraniony jest za występki nasze, starty, za winy nasze, a ukarany został dla naszego zbawienia. <trych> Wszyscy ludzie myśleli, że cóż to takiego, że cóż to takiego ten, który przyszedł, który nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, a jednak, zobaczmy, Bóg tutaj przez Niego wszystko uczynił. Nasze oczy powinny być skierowane na Tego, który właśnie wszystko uczynił, abyśmy my byli usprawiedliwieni, abyśmy my byli oczyszczeni abyśmy my mieli białe szaty i żebyśmy my mogli wejść do nieba. Bo Pan Jezus nie tylko przecież obmył nasze winy i grzechy, ale jeszcze po prostu On powiedział Ojcze, ja chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną i oglądali moją chwałę. Nie skończyło się to wszystko w momencie, kiedy w tym momencie, kiedy żeśmy się nawrócili, nie zakończyło się nasze życie, ale to trwa nadal, nadal. I kiedy przejdziemy ze śmierci do żywota, to znaczy do nieba, to wtedy zobaczymy jeszcze więcej. Całą wspaniałość i to, co uczynił Pan Jezus. Jest bardzo zastanawiające to, że my będziemy, może powiedzieć, doskonali, w niebie, bez żadnej skazy i zmazy, w białych szatach stać przed Bogiem będziemy. A Pan Jezus, ten, który nas oczyścił, On będzie miał właśnie na swoim ciele znaki cierpienia. Czy pojmujemy to?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 I jak widać tutaj jest wyraźnie powiedziane coś, co jest dla nas bardzo kosztowne z takiego praktycznego punktu widzenia. Przebaczając wszystkie grzechy. Wszystkie to znaczy nie tylko przeszłe, nie tylko teraźniejsze, ale też przyszłe. Wszystkie, które kiedykolwiek popełnimy już są przebaczone. Teraz wracając do Rzymian, tutaj jest ważne z tego dwudziestego, żebyśmy też zwrócili uwagę na to, że jest taka myśl. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Uczynki to jest działanie ciała. Mamy ciało, duszę, i ducha. Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I jeśli nawet uczynki miałyby jakiekolwiek oczyszczające znaczenie lub chroniące, to tylko do ciała, a przecież człowiek jest jeszcze duszą i duchem. I z tego powodu też jest słabość tegoż właśnie zakonu. On, jeśli już miałby być taką miarą doskonałości, to tylko cielesnej. Jeszcze mamy do czynienia z czymś takim jak yy, taka gra słów 27 i 28 wiersz. Tutaj jest przez jakie prawo uczynków 28 uczynków prawa, tak? Czyli tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Tu jest uczynków prawa. A 27 przez jakie prawo uczynków? Nie przez prawo wiary. I skoro jest prawo wiary, to też są uczynki wiary. I o nich mówi m.in. Jakub. Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. I Jakub przytacza dwóch bohaterów wiary jako ilustracje. Abrahama, który uwierzył Bogu i Rahab, która nie wydała tych, którzy przyszli wyśledzić, co się dzieje w Jerychu. Czyli o ile Abraham to jeszcze jest dla nas przykład taki klarowny. Tak? On usłyszał, że ma złożyć ofierze swojego syna i nie wzdragał się i złożył swojego syna w ofierze. Anioł zatrzymał jego rękę i tylko dlatego nie doszło do złożenia ofiary. O tyle uczynek Rahab jest no, niejednoznaczny. Była zdrajczynią, zdradziła króla, okłamała ludzi, którzy przyszli spytać o wywiadowców. Czyli tak mówiąc po zakonnemu, to są dwa grzechy. Zdrada króla i po drugie okłamanie, którzy <śmiech> zadali pytanie. A mimo to Jakub to daje jako wzór uczynków wiary, które udowodniły, że ona została usprawiedliwiona z wiary. Że właśnie przez to, przez ten uczynek potwierdziła, że jest osobą wierną Bogu. Dlatego, że była wierną Bogu, i dlatego nie interesował ją ten ziemski król i nie interesował ją dobrobyt tego ludu, który był przeciwko ludowi Bożemu. I teraz jeszcze odnosząc się do tej kwestii naszego wybrania przed założeniem świata i też tej odpowiedzialności jako człowieka, który ma przyjść na zaproszenie do Pana Jezusa. Kiedyś rozmawiałem z Janem Grabowskim o tym i on powiedział, żeby pamiętać o takiej rzeczy, że wybranie przed założeniem świata jest rzeczą, którą dokładnie zobaczymy, jak już będziemy w niebie. Że właśnie to, o czym Ludwik przed chwilą mówił, że to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że wtedy faktycznie zobaczymy, że tylko wybrani zostali zbawieni, wybrani przed założeniem świata i że tylko te osoby są w niebie. Natomiast z perspektywy ziemi my nie mamy listy, kto został wybrany przed założeniem świata. Mamy natomiast słowa Pana Jezusa, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mamy tę Ewangelię głosić każdemu, wiedząc, że każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Bez wymówki, bez żadnego limitowania tego, bez ograniczeń. Jeżeli patrzymy z perspektywy teraźniejszego czasu, to możemy z pewnością powiedzieć, że Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi. Bez wchodzenia w szczegóły, że jak będziemy w niebie, dowiemy się, że tylko wierzący wybrani przed założeniem świata skorzystali z tej oferty. Właściwie to nie ma w tym żadnego decyzji człowieka, jest tylko decyzja Boga i właściwie e, jeśli chodzi o zbawienie, to w takim to znaczy razie... A przypisuje się to Janowi Kalinowi jego obecnej zwolennicy? E, tego to już może do końca nawet nie wiem jak to jest, w każdym razie chodzi o to co później to inni bardzo podnosili ten, ten właśnie z, z punkt widzenia i właściwie dochodzili do wniosku, to w takim razie po co iść i głosić Ewangelię? Jeśli to nie zależy od tego, co my mówimy, ani o od decyzji człowieka, i tak Bóg wybrał, no to i tak będą zbawieni, skoro Bóg ich wybrał, to nie ma, nie ma sensu ani jechać na misję, ani iść z kalendarzami, no bo po co? Bóg i tak zbawi tych, których wybrał wcześniej przed założeniem świata. Więc to, kiedy człowiek bierze do ręki ten Boży Plan, to właściwie może go tylko wywrócić do góry nogami. Tak okazuje się w praktyce. Ale jeszcze chciałem na taką, taką drobną rzecz zwrócić uwagę w 22 wierszu. Przekładając to na taki prosty język, to jest tak, że Bóg czyni czystym, czy uniewinnia może lepsze słowo, uniewinnia takiego człowieka, który uwierzył w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Czy teraz nieważne, czy był Żydem, czy nie był Żydem, czy przestrzegał tych różnych przepisów, czy nie przestrzegał, czy jest stary, czy młody, nieważne. Ważne jest tylko to, żeby uwierzył w Jego Syna Jezusa Chrystusa. I to jest ta sprawiedliwość. Jest to taka równa kreska dla wszystkich, taki podatek liniowy. Dla każdego dokładnie to samo. Ale żebyśmy rozumieli, o co chodzi, bo my tak szafujemy tym słowem, wierzyć w Jezusa, wierzyć w Jezusa, ale co to znaczy wierzyć w Jezusa? <śmiech> na pewno nie znaczy to, że myśmy Go nie widzieli nigdy, to teraz musimy w Niego uwierzyć. Niewątpliwie to nie o to chodzi. Bo przecież za życia Pana Jezusa byli ludzie, którzy Go widzieli, a jednak w Niego nie wierzyli. I mamy na to przykład biblijny. To są bracia Pana Jezusa, rodzeni bracia, którzy, o których jest napisane w w siódmym rozdziale, piąty wiersz Ewangelii Jana, że jego bracia nie wierzyli w Niego. Albo też odwrotny przykład, że o takich, którzy uwierzyli w Jezusa. To jest Jana 12 rozdział, 11 wiersz. A więc widząc Go, uwierzyli w Niego. My dziś nie widzimy Go i również możemy albo w Niego wierzyć, albo w Niego nie wierzyć. Kwestia widzenia akurat tutaj nie jest kluczowa, ponieważ wierzyć to nie znaczy tylko zaokładać, że On, uznać, że On kiedyś istniał, bo wiemy, że to jeszcze człowieka nie uniewinnia przed Bogiem, ale wierzyć to znaczy uznać to, co On sam o sobie mówił, a więc, że jest Synem Boga, że On jest tym Zbawicielem, czyli tym, który ratuje i rzeczywiście uratował, nie, że tylko hipotetycznie może zbawić, ale on rzeczywiście zbawił, nie tylko, że może, ale on zbawił i że właśnie ta jego ofiara rzeczywiście czyni nas sprawiedliwymi przed Bogiem. Wierzyć to jest też całkowicie złożyć się w jego ręce. To jest bardzo ważne, ponieważ czytamy o demonach, że one wierzą ale to nie jest wiara zbawienna. Wiara zbawienna to jest złożyć się całkowicie w ręce Pana Jezusa. Całkowicie mu zaufać. Demony tego nie robią. I nigdy nie zrobią. A więc wierzyć to całkowicie zaufać, złożyć się w Jego ręce, oddać mu się, mieć całkowite zaufanie do tego, co on sam mówi o sobie, o Bogu, o niebie, no i o nas oczywiście. I to oznacza właśnie, że każdy, który uwierzy w Jezusa, złoży się w Jego ręce, jest uniewinniony przez Boga. Jakie to proste, jakie to piękne. Dla każdego dostępne. A z drugiej strony widzimy, jak trudno człowiekowi do tego dojść. Mamy to codzienną praktykę z tym. Jak trudno człowiekowi dojść do tej prostej prawdy z, usprawiedliwienia przez wiarę Jezusa Chrystusa. <śmiech> O... <coughs> oh. Wszyscy razem chowałam Tobie, panie nasz. Panie nasz. Jeszcze z pieśni dwieście siedem trzecia zwrotka. światłości <śmiech> jeszcze? jeszcze czterdzieści pięć czwartą środkę czterdzieści pięć czwarta <Kyśle> powstaniemy <Kyśle> baranku Boże że my nie byliśmy w ogóle Ciebie godni, ale Ty, Panie Jezu, do nas wyszedłeś. Wyszedłeś na tej drodze i nas zabiegałeś o nas i dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, jaką Ty nam okazałeś tutaj na tej ziemi, Panie Jezu, że dzisiaj jesteśmy tutaj przy Tobie i mogliśmy się do Ciebie modlić i wszystko Tobie powierzyć i też, Panie Jezu, słuchać Twojego słowa, ale ty, Panie Jezu, daj nam, abyśmy Ciebie nie zasmucali, abyśmy te Twoje słowa zapisywali w sercu, a nie tylko tutaj, jak jesteśmy na tym miejscu. Abyśmy, Panie Jezu, w naszym życiu też mieli zapisane tyle Twoich słów, abyśmy mogli o Tobie świadczyć jako o prawdziwym Panu i zbawicielu i aby w nas było widać to, że my jednak jesteśmy tą Twoim światłością taką jaką Ty Panie Jezu byś chciał prosimy Cię Panie Jezu o to abyś darował nam łaski abyśmy mogli też przy rozdawaniu tych kalendarzy też Panie Jezu mówić twardo o Tobie o o tym który także i za nich umarł że Ty jesteś Zbawicielem i że Ty sam się dałeś przybić do tego krzyża za nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją łaskę, jaką nas obdarowałeś. Amen. Amen. Amen.